Będziemy czytali z listu do Efezjan, z piątego rozdziału, od wiersza czternastego, tutaj właściwie od tego cytatu, który znajduje się w wierszu 14. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas,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 za wszystko, albo raczej we wszystkim Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa tutaj apostoł Paweł daje nam takie proste wezwanie porównując życie człowieka do snu albo do stanu, w którym jesteśmy świadomi i trzeźwi porównując człowie życie człowieka do upojenia winem albo do chodzenia w mocy ducha, w życiu, które, którego Duch Święty udziela. I dzisiaj myślę, że wszyscy tutaj, czy mam nadzieję, że wiemy o tym, że dzisiaj w Kościele obchodzone są zielone święta, pamiątka wylania Ducha Świętego na Kościół. I niestety w wielu kościołach jest to tylko jedno, jednorazowe, jednorazowe jakieś wspomnienie, historycznego wydarzenia, które opisane jest w dziejach apostolskich. Natomiast tutaj w tym fragmencie apostoł Paweł mówi, że my mamy chodzić w pełni ducha. Tutaj w oryginale jest takie wyrażenie użyte, które mówi nieustannie napełniajcie się duchem. A więc to nie jest tak, że w chrześcijańskiej historii Kościoła było jakieś jedno napełnienie, które wtedy miało miejsce i wraz ze śmiercią apostołów zakończyło się nie jest też tak, że w życiu chrześcijanina jest jakieś takie jednorazowe tylko doświadczenie. W niektórych kościołach jest taki sakrament bierzmowania, gdzie jest jakieś sakramentalne udzielenie obecności Ducha Świętego. W... W innych kościołach mówi się, że nie, Duch Święty był tylko w pierwszym kościele, że to było to już przeszłość jest. W innych znowu kładzie się wielki nacisk na takie pierwotne doświadczenie obecności Ducha. Mówi się o chrzcie w Duchu Świętym i kładzie się na to nacisk, ale w zasadzie kiedy ktoś tego doświadczy, to później już nie ma żadnego ciągu dalszego. Poprzestaje się na tym pierwotnym doświadczeniu i w zasadzie... Nie dąży się do pełni ducha, nie dąży się do obecności darów ducha świętego, owocu ducha świętego. Czy Jeżeli to jest, to gdzieś tam na marginesie. Natomiast tutaj apostoł Paweł pokazuje nam, że albo jesteśmy śpiący, Albo jesteśmy przebudzeni i żyjemy, albo jesteśmy zajęci sprawami tego świata, które tutaj reprezentuje to wino, które mówi o przyjemności, które mówi o rozkoszy, które mówi o jakimś rodzaju zaspokojenia, które ten świat oferuje, jakiegoś złudzenia, jakiegoś upojenia rzeczami, które odrywają nas od rzeczywistości, dają nam jakiś pozór i poczucie jakiegoś zadowolenia, jakiegoś szczęścia, tak jak pijany człowiek. Na chwilę wydaje mu się, no, że jest w jakimś lepszym świecie, że życie jest weselsze, że jest jakaś, jakaś chwilowa radość. Ale wiemy, że to jest złudne, że to jest nieprawdziwe. I Paweł mówi, nie mamy być takimi ludźmi, którzy szukają upojenia w jakimś alkoholu, szukają jakiegoś oderwania się od rzeczywistości, znalezienia się choćby na chwilę w jakimś świecie, który wydaje się nam lepszy. Ale apostoł Paweł mówi nam, abyśmy napełniali się duchem, aby nasze życie było pełne Jego obecności, abyśmy byli prowadzeni przez tego ducha, jak w innym miejscu mówi, abyśmy owocowali Jego życiem i aby też On mógł używać nas, aby mógł udzielać nam tych darów, których potrzebujemy do budowania kościoła. I to nie powinno być czymś, o co modlimy się raz w roku, ale coś, co mam nadzieję jest naszą nieustanną modlitwą. Coś, o co wołamy do Boga, aby to było prawdziwe w naszym życiu. I kontynuujmy to, bracia, siostry. Dążmy do tego. Tak jak tutaj jesteśmy wyzywani, pozwalajmy Duchowi Świętemu napełniać nas i prowadzić nas. I tutaj też apostoł Paweł mówi, że jeżeli tak jest, to jest jakiś tego widoczny rezultat. To nie jest coś takiego, że ktoś powie, no ale przecież ja, ja to mam, to jest moje doświadczenie, ja... Ja, ja się o to modlę, ja, ja, ja to mam w swoim życiu. To, oczywiście to jest duchowe, to nie jest coś zewnętrznego. Oczywiście Duch Święty jest osobą jest duchem, jak sama nazwa mówi, samo określenie mówi. Natomiast Jego obecność manifestuje się, tak jak wiatr manifestuje się w tym, co jest Jego rezultatem, Jego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Tak samo czytamy, że i Duch Święty obecny w życiu człowieka manifestuje się i jedną z takich manifestacji ducha, o której tu apostoł Paweł mówi jest uwielbienie Boga jest pragnienie komunikacji z innymi też poprzez, jak on tutaj opisuje to psalmy, hymny i duchowe pieśni i też śpiew i gra w swoim sercu dla Pana to jest jeden z rezultatów obecności ducha w naszym życiu Pragnienie, by Boga wielbić. Duch Boży prowadzi nas do uwielbienia Boga. Pobudza nas do zachwytu Bogiem. Pobudza nas do rozkoszowania się Nim i wywyższania Go. I drugi rezultat, o którym to apostoł Paweł mówi, to taka postawa wdzięczności i radości. Takiego, takiej świadomości, że cokolwiek jest w naszym życiu, jest dobrym zrządzeniem Boga. I dziękczynienie, które Pojawia się w każdym aspekcie naszego życia. O tych dwóch tutaj kwestiach apostoł Paweł mówi. W innych miejscach mówi o innych, ale dzisiaj czytaliśmy ten fragment. Więc niechaj Duch Boży zachęci nas, abyśmy w naszych pieśniach, w naszych modlitwach rozkoszowali się naszym Bogiem i byli pełni wdzięczności. Wyrazili tą wdzięczność. Bracia i siostry, jeśli macie coś, co Bóg w waszym życiu uczynił, podziękujcie Mu za to to nie musi być jakaś piękna litania. Wystarczy jedno zdanie, w którym po prostu podziękujemy Mu za to, kim jest, za to, co uczynił w naszym życiu. Daniel chciał podzielić się świadectwem i też wierzę, że to świadectwo jest wyrazem dziękczynienia, uwielbienia tego, co Bóg czyni. Także proszę jeszcze Daniela, żeby podzielił się świadectwem przed modlitwą. To bardzo cenne i wartościowe słowo, które przeczytałeś. Obudź się, który śpisz. Myślę, że każdy chrześcijanin E, powinien to sobie e, odświeżać i to nie tylko e, w nocy, ale też w środku dnia może nawet. I e, ja chciałem takim świadectwem się podzielić e, e, związanym ostatnio, jakoś tak się składasz za każdym razem, gdy jestem w Wejherowie, a dosyć rzadko jestem między wami, to krótko przed tym zdarzają się w moim życiu, e, w życiu moich braci którzy kończyli moją szkołę, tą, którą kończyłem średnią. Z, zdarzają się no, niesamowite rzeczy, które Bóg wierzę robi. I Bóg również przemawia właśnie przez to słowo obudź się, który śpisz do nas wszystkich. Otóż 22 czerwca planowane jest spotkanie modlitewne, spotkanie absolwentów chrześcijan szkoły, którą kończyłem średnią. Ci, którzy może nie słyszeli, to tylko powiem, że wielu z nich jest dzisiaj pastorami. W latach 80. w szkole, do której chodziłem z internatem było potężne przebudzenie. Tam się nawróciło, w tej chwili szacunki podają, że 150 do 200 osób się nawróciło w tym czasie, w ciągu kilku lat oczywiście. I większość albo wielu z tych ludzi żyje i służy dzisiaj w zborach, służy, y, wiernie trwa przy Bogu. Ale większość to nie oznacza, że wszyscy. I to spotkanie, które będzie 22 czerwca w Bornem, w Sulinowie, czyli blisko miejsca, gdzie w tej chwili z Kasią mieszkamy, y, jestem jak gdyby, powierzono mi organizację tego spotkania. Y, przygotowałem wszystko, noclegi, przygotowałem program, Wysłałem zaproszenia i wydawać by się mogło, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy i mogę sobie teraz, mogłem sobie usiąść spokojnie i powiedzieć fajnie, spotkanie się odbędzie, wszyscy przyjadą po prostu i tak dalej. I po pewnym czasie mm, zadzwonił do mnie jeden z braci i powiedział, że dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego dlaczego nikt nie wie w ogóle o tym spotkaniu? Ja mówię, jak nie wie? No wysłałem przecież maile, wysłałem smsy. No ale on mówi, że to tak za mało trochę. To trzeba coś zachęcić, trzeba się modlić, trzeba... To nie jest tak, że tylko jakąś swoją pracę taką fizyczną człowiek zrobi i jest zadowolony. I, i okazało się, że bardzo mało zgłoszeń w terminie tym pierwszym. Parę osób zaledwie chciało przyjechać. I ten brat, który... Przez 20 lat, o ja nie mówiłem ostatnio, to jest brat, który po nawróceniu, który był liderem naszej społeczności, który po ukończeniu szkoły wrócił do tak zwanego życia. Przez 20 lat nurzał się w alkoholu, po prostu w strasznych rzeczach. Jego rodzina, żona, czwórka dzieci nie miała pojęcia w ogóle o tym, że on jest, że kiedykolwiek przeżył coś z Bogiem. I ten brat dzięki temu, że inni bracia, innym braciom nie dawało spokoju i próbowali się dowiedzieć, co się dzieje z nim przez to, że Bóg poruszył serca tych ludzi dotarli do niego i chwała Bogu, ten człowiek w tej chwili przeżył może nie ma takiego pojęcia biblijnego ale powiem kolokwialnie drugie nowonarodzenie i ten człowiek w tej chwili służy, jego żona się nawróciła on robi w tej chwili spotkania tam się dzieją takie cuda, które mi przypominają dzieje apostolskie że jadą tam ludzie, on organizuje spotkanie Zaprasza całą swoją rodzinę, skłóconą. Oczywiście nikt nie chce przyjść. On się modli. Przyjeżdżają bracia inni właśnie, którzy skończyli moją szkołę. Okazuje się, że w mieszkaniu, tam gdzie spotkanie jest, brakuje krzeseł, od sąsiadów krzesła pożyczają. Wszyscy chcą słuchać Bożego Słowa. I ludzie się nawracają. Takie rzeczy tam się dzieją. I ten brat do mnie zadzwonił, mówi słuchaj, ty nie możesz. Gdyby, gdyby tak postąpili tam inni, nasi przyjaciele, to on mówi, ja do dzisiaj nie wiem, gdzie bym był. On, on miał myśli samobójcze, on swoją żonę chciał zabić, próbował. Także takie, no... no I w tym momencie, wiecie, tak się zacząłem na tym zastanawiać, oczywiście człowiek zabiegany jest strasznie. To o czym też jest mowa. Obudź się, który śpisz. Ja wierzę w to, że żyjąc bardzo intensywnym życiem, po ludzku mówiąc, można równocześnie spać. Spać w swoim życiu chrześcijańskim. Myślę, że każdy, albo... Mam nadzieję, że nie każdy, ale myślę, że każdy z nas zna Tą pułapkę taką po prostu, że można tyle swoich sił włożyć Tyle wysiłków w, w życie, w, nie wiem, w powodzenie, w szukaniu powodzenia W szukaniu, wiecie, argumenty zawsze się znajdą tak? Rodzina, no przecież trzeba dzieci wykształcić Trzeba, nie wiem, wiecie, argumentów będzie mnóstwo I można spać I ten brat za chwilę zadzwonił do mnie, drugi brat nie mówi, słuchaj, to ty musisz coś zrobić, to nie może tak być, że ty tylko tak wysłałeś, no a ja akurat gdzieś w podróżach i gdzie, no nie mam czasu po prostu na to. Ale mówię, dobra, to prześlij mi numery mm, telefonów komórkowych do tych ludzi, których masz na myśli, ja do nich zadzwonię. I przesłał mi, wiecie, taką listę, że ona się w SMS-ie prawie nie mogła zmieścić i zacząłem dzwonić po kolei do tych ludzi. Zacząłem dzwonić do tych ludzi, do braci, o których po prostu niektórymi 20 lat od czasu ukończenia szkoły nie miałem żadnych kontaktów. Miałem jakieś wiadomości gdzieś od kogoś. I co się okazało? Otóż okazało się, że wielu z nich czekało właśnie na taki telefon. Czekało na telefon na słowo pocieszenia, na słowo pobudzenia, obudzenia niektórzy z nich dzisiaj bardzo bogaci biznesmeni w Warszawie którzy pamiętam na ostatnie spotkanie nie przyjechał jeden z braci i ostatni i inni bracia tak z zrozumieniem mówili że no on jest w trudnej sytuacji ponieważ on akurat dopinał transakcję która miała przynieść zysk w wysokości pół miliona złotych i on po prostu nie mógł przyjechać na spotkanie żeby się zbudować i wszyscy z takim zrozumieniem wiecie do tego podeszli no, no oczywiście, no pół miliona złotych to są straszne pieniądze nie? Ja do tego człowieka zadzwoniłem Okazało się, że drugi, trzeci brat do tego człowieka zadzwonił Okazało się, że ten człowiek po prostu Mimo, że chodzi do zboru stołecznego Mimo, że w rodzinie żyje tak zwanej chrześcijańskiej To jest na dnie po prostu I ja jak już do niego zadzwoniłem To wierzę w to, że Bóg powiedział w moim sercu że Jak mam z nim rozmawiać i powiedziałem Słuchaj, ja nie dzwonię po to, żeby cię zaprosić o zaproszenie już zostało wysłane Ja dzwonię po to, żeby ci powiedzieć Że ty bardzo, ale to bardzo Potrzebujesz przyjechać Ty potrzebujesz właśnie się obudzić W ślad za tym oczywiście no, nie, nie zadzwoniłem do wszystkich Bo nie było czasu, inni tam też zadzwonili Pomyślałem sobie o innych braciach którzy, O których nie mam pojęcia Co się z nimi dzieje Odszukałem, bycie internet Jest fajnym narzędziem dzisiaj Można wiele rzeczy znaleźć i znalazłem jeszcze telefony do kilku z nich do jednego z nich zadzwoniłem to jest człowiek, który w mieszkał mieszka no się całe życie ja z nim chodziłem do szkoły podstawowej do jednej ła... klasy, do jednej ławki potem byłem z nim w technikum ten człowiek jest leśniczym niedaleko stąd zadzwoniłem do niego rozmawiałem zacząłem go zapraszać a on mówi do mnie słuchaj, w tej chwili mam bardzo poważną kontrolę moje życie się wali prawdopodobnie wyrzucą mnie z pracy. Mówi, chyba chyba Bóg cię do mnie posłał. I mówi, na pewno przyjadę. Jak trzeba jeszcze kogoś wziąć, mówi z okolicy, to ja pojadę, zabiorę, przyjadę, ja tego potrzebuję. Mógłbym tak, wiecie, wiele takich rzeczy opowiadać, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie chciałbym, żebyście odebrali tutaj i mam nadzieję, że tego nie odbieracie, że ja w jakikolwiek sposób tutaj coś o sobie mówię. Ale to jest dla mnie osobiście taką zachętą, żeby nie ustawać. Żeby nie zadowalać się w życiu chrześcijańskim takim prostym, zwyczajnym, wiecie, spełnieniem obowiązku. Byłem, zrobiłem, wysłałem. Jest okej. Okay. A z druga strona tego medalu, to o tym bardziej chciałem powiedzieć, to jest słowo z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Może nie będziemy go otwierać, bo to jest słowo o, o tym, jak Jezus mówi, że jest, że jest krzewem winnym, że Pan Bóg jest winogrodnikiem, a my jesteśmy latoroślami. I tam jest mowa też o tym, że te latorośle, które owoców nie przynoszą, to co się z nimi dzieje? Wyrzucone będą i spalone. I to jest druga strona tego medalu, że jak popatrzę na życie tych moich braci niektórych, jak o nich w tej chwili świadectwa opowiadają, a ja pamiętam ich, wiecie, z czasów, kiedy to byli najbardziej gorliwi chrześcijanie, jakich ja w ogóle znałem. Którzy po prostu chodzili, głosili i często, jakże często my, tak zwani dobrzy chrześcijanie, jak łatwo nam czasami wydać wyrok dotyczący innych chrześcijan. Tych, z którymi kiedyś żyliśmy. Tych, którzy odeszli. Tych, których często potępiliśmy. A ja spotykam dzisiaj tych ludzi, i cieszę się, że ich spotkam 22 czerwca, bo wyprzedzę może zakończenie, że to będzie to największe chyba spotkanie, jakie było, jeśli chodzi o, o nas tam braci. Tam parędziesiąt osób na pewno przyjedzie. Niektórzy z rodzinami, nawet z żonami. W każdym bądź razie jedna ważna rzecz. To Bóg jest winogrodnikiem. To Jezus Chrystus jest krzewem winnym. My jesteśmy latoroślami. Jesteśmy latoroślami wszczepieni ten sam krzew. A duch jest ten sam. Ja to mogę dzisiaj widzieć w życiu tych ludzi, że to jest ten sam duch święty, który był dwadzieścia parę lat temu. Gdy wiał tak niesamowicie, że tam się o niczym innym, tak jak Paweł czytał ten, z tego listu z Efezjan, to tam nie było czasu na jakieś rozmawianie o jakichś tam innych rzeczach, bo po prostu gdy się chrześcijanie spotykali, to właściwie... Modlili się, czytali Słowo Boże, wielbili Pana, śpiewali. To było niesamowite. Trudno sobie to wyobrazić. Ja wiem, że było wtedy bardzo łatwo, bo myśmy mieszkali w internacie przez pięć lat w lesie w środku. Tam nie było żadnych atrakcji. To były zresztą, pamiętacie, czasy biednokartkowe. Nie było nic wtedy. Dla nas wycieczka, pamiętam, do Słupska, do kina raz na pół roku to była już atrakcja niebywała. Ale na każdym kroku można było spotkać w tej szkole Internacie, kogoś z Biblią, kogoś modlącego się, do tego stopnia, że dyrekcja szkoły, a przypominam, że to były jeszcze czasy komunizmu, że dyrekcja szkoły, gdzie naszym wychowawcą był pierwszy sekretarz, jak to się nazywało, podstawowej organizacji partyjnej, młodsze pokolenie już nie wie o co chodzi, ale my wiemy, żeby nie było nas za bardzo widać, modlących się na okrągło ludzi i czytających Słowo Boże. To nawet jedną klasę nam udzielił, taką gdzieś wysoko w szkole, żeby nie było widać, że tam macie miejsce, tam macie się spotykać. Ale duch wiał. I ja to dzisiaj mogę widzieć na tych spotkaniach, to jest dla mnie niesamowite, dla mnie samego, tak? Że to jest ten sam Duch Święty. Ja mogę dzisiaj widzieć tych ludzi, którzy przez 20 lat naprawdę daleko od Boga żyli. Ale w tej chwili, jak już ich Duch Święty obudził, bo przypominam, że to Bóg jest tym winogrodnikiem, to widzę po prostu niesamowite rzeczy, które Bóg robi w nich, a przez nich w ich rodzinach, w okolicy, wśród przyjaciół. Niesamowite rzeczy naprawdę się dzieją. I takie moje słowo jest zachęty, żebyśmy naprawdę... Już wiele razy Bóg do mnie mówił w ten sposób. W zboże, z którego pochodzę, jest bardzo wiele osób, które... Znaczy w zboże, Jest bardzo wiele osób w okolicy, które były w zboże naszym które z różnych przyczyn upadły, odeszły, nie wiem, pokłóciły się. Różnie, wiecie, to bywa. Żebyśmy naprawdę, chciałbym, żebyśmy mieli takie serce, wiecie, gorliwe, walczące o tych ludzi. Bo to świadectwo, które mówię, to jest świadectwo o tym, że Bóg, Bóg kocha serce grzesznika, który się upamiętał, który przyszedł do pokuty. I Bóg daje nowe życie. Amen.